Jęczmień hybrydowy to odmiana wyhodowana przez firmę Syngenta. Nowość, znana zaledwie od kilku lat, a już niektórzy rolnicy zdecydowali się spróbować ją posiać. Jednym z nich jest pan Daniel Radomski, gospodarujący w powiecie Iławskim koło Kisielic na 55 hektarach, który. Jęczmiona siał wcześniej, ale hybrydową odmianę dopiero drugi raz. Co zdecydowało o tym? Jakie argumenty Pana przekonały, żeby zastąpić tradycyjne odmiany tą nowością? Przede wszystkim zdecydowało to, jak ma plonować, wysokość plonu. Według tradycyjnych daje nawet do 10 ton potrafi i jego zdrowotność i po prostu mniejsza ilość wysiewu no i po prostu kiedyś byłem na pokazach polowych Syngenty w Roguźnie i tam po prostu zapoznałem się jak to wygląda jak to się po prostu sprawuje w polu i jeszcze tam znajomy co tam kupuje od niego nasiona, tak mnie zachęcił no i zdecydowałem się miałem w 2016 roku ale niestety pogoda, cała plantacja wymarzła, no i zasiałem teraz w 2000, ponownie w jesieniu w 2016 roku odmianę Hobbit Widzieliśmy bardzo dobre rozkrzywienie tych roślin. Jaka była największa ilość pędów z jednej rośliny, a jaka przeciętna? Najwięcej znalazłem już tak na polu 27 było rozgałęzie z jednego działniaka. Przeciętnie było tak około 15 tak średnio. Tylko, że powiem, że zasiałem ten jęczmim po prostu co druga wyrka i wysiew na hektar wyszedł około 40 kg. I może dlatego te rozkrzewienia takie silne są. Bo roślina miała miejsce. No, roślina miała miejsce wtedy, no i odpowiednio wiadomo, też środki i wspomagacze, i po prostu odżywki też już chciałem po prostu, żeby jak najbardziej, najbardziej go dokrzewić i żeby uzyskać ten plon troszeczkę lepszy. Tylko, że troszeczkę jesień u nas była taka specyficzna, bo tak jak gdzie ciężejsze ziemie, to gorzej poschodził i jeszcze go przerzadziło nawet ale to ostatecznie jaki plon z hektara wyszło? ostatecznie wyszło mi 6 ton z hektara nie jest to taki zły wynik no na ten rok jest, jestem bardzo zadowolony na to co było, tym bardziej, że jeszcze troszeczkę przez samym zbiorem się tu dużo nało mało kłosów, bo taka pogoda była jak jest, każdy wie w tym roku te opady i wiatry, też troszeczkę jeszcze zostało na pewno by był większy ale przede wszystkim ten plon zrobiony był dwukrotnie niższą normą wysiewu. Tak, zgadza się. Powinna być dwie jednostki na hektar wysiana, a wysiałam jedną, tak w przybliżenie. Przejdźmy teraz do samej technologii. Kiedy było siane, czym było nawożone, jak było chronione? Siany był 20 września 2016 roku. Pierwsze zabiegi jakie wykonałem to odchwaszczanie, to ludeksem lin i legato, Rozumiem, że standardowe, standardowe dawki. dawki, 27 października było wchaszczane. Później hmm, pierwsze zabiegi, co wykonałem, to zaraz zabieg T1 Topsinem 2 kwietnia, dawce jednego litra, taki czyszczący. Następnie było na choroby grzybowe i skracanie, poszło 1 maja modus, tubo, Turbo, Prochloraz i na skrzypionki środek Deluxa dałem. I następnie na chwasty dwuliścienne Mustangiem 3 maja był zabieg wykonywany. Następnie dałem drugi zabieg 15 maja też od chorób Safi, Phoenix i Deluxe jeszcze raz na skrzypionki. I po prostu to był już ostatni zabieg. Tylko w międzyczasie jeszcze były dawane takie odżywki. Wieloskładnikowe po prostu, żeby wzmocnić go, jak sulwit, nitrospit, no po prostu wieloskładnikowe. Mikro, mikro nawozy do mikroelementy mikro i mocznik, siarczan jeszcze szedł. Co do nawożenia, to na jesieni był pod korzeń dany MPK, ten 9,19,29 w dawce 200 kg na hektar. I później wiosną poszła saleta, pierwsze ruszenie 280 kg. Mówię, w dawce był to 4 marca, a na drugą dawkę poszedł 23 kwietnia mocznik w dawce 180 kg. I to już było faktycznie koniec, tylko jeszcze przed y, samym zbiorem go dosuszałem. Czym się różniła technologia y, ta jęczmienia hybrydowego od tych jęczmiń, które uprawiał Pan wcześniej? Czy wprowadzał Pan jakieś zmiany w technologii, czy było tak samo? No praktycznie to takie innych technologii, tylko jest po prostu mniejszy wysiew, a nawożenie, tak jak zauważyłem nawożenie właśnie ten, ten to jednakowe jest i jest moim zdaniem bardziej mi się zdaje odporny na wyleganie ten jęczmień, bo aby go raz w tym roku tym antywylegaczem i chyba lepsza zdrowotność troszeczkę to zależy też rok, rokowi nierównym, wiadomo jaki jest jeden rok, a jaki drugi. Od, od opadów w tym roku mieliśmy, opadów trochę było właśnie i tych chorób też było jęczmień hybrydowy to jest nowość, bo technologię hmm. hybrydyzacji jęczmienia znamy no, od niedawna. Czy lubi Pan nowości w rolnictwie? No na pewno. Coś nowego zawsze jak się z, z zobaczy, podejrzy, wprowadzi, na pewno jakie zmiany są. Nie może na lepsze, nie raz na gorsze, ale to czas okaże po prostu. No chyba raczej jęczmień hybrydowy akurat polecam i raczej to będzie chyba przyszłość rolnictwa, bo naprawdę Plony są wyższe. Zobaczę, w tym roku będę miał też zasieje na pewno nieduży areał, bo tak jak działki im pasują, ale na pewno zasieje też do jęczmina.